Ewangelia Łukasza, rozdział dziewiętnasty. A Jezus wszedł szedł przez Jerycho. A oto mąż, którego zwano imieniem Zacheusz, który był przełożony nad celnikami, a ten był bogaty. I żądał widzieć Jezusa, co by zacz był, lecz nie mógł przed ludem, bo był małego wzrostu. A bierzawszy naprzód, wstąpił na drzewo leśnej figi, aby go ujrzał, bo tamtędy iść miał. A gdy przyszedł na ono miejsce, spojrzawszy Jezus w górę, ujrzał go i rzekł do niego, Zacheuszu, stąp prędko na dół, albowiem dziś muszę zostać w domu Twoim. I stąpił prędko i przyjął go z radością. A widząc to wszyscy szemrali, mówiąc, u człowieka grzesznego gospodą stanął. A stanąwszy Zacheusz rzekł do Pana, oto połowę majątności moich dam ubogim Panie, a jeśliżem kogo w czym podszedł, oddam w czwór nasób. I rzekł mu Jezus, dziś się stało zbawienie domowi temu, dlatego że i on jest synem Abrahamowym bo przyszedł Syn Człowieczy, aby szukał i zachował, co było zginęło. Tego, gdy oni słuchali, mówiąc dalej, powiedział im podobieństwo, dlatego, że był blisko od Jeruzalemu, a iż oni mniemali, że się wnet Królestwo Boże objawić miało. Rzekł tedy. Niektóry człowiek rodu zacnego jechał w daleką krainę, aby sobie wziął królestwo i za się się wrócił. A zawoławszy dziesięciu sług swoich, dał im dziesięć grzywien i rzekł do nich, handlujcie aż przyjdę. Lecz mieszczanie jego mieli go w nienawiści i wyprawili za nim poselstwo mówiąc, nie chcemy, aby ten królował nad nami. I stało się, gdy się wrócił wziąwszy królestwo, że rozkazał do siebie zawołać sług onych, którym był dał pieniądze, aby się dowiedział, co który handlując zyskał. Wtedy przyszedł pierwszy mówiąc, panie, grzywna twoja dziesięć grzywien urobiła. I rzekł mu, dobrze sługo dobry, i żeś był nad małym wiernym, miejże władzę nad dziesięcioma miastami. Przyszedł i drugi, mówiąc, Panie, grzywna Twoja pięć grzywien urobiła. Rzekł i temu, I Ty bądź nad pięcioma miastami. A inszy przyszedł, mówiąc, Panie, oto grzywna Twoja, którą miał schowaną w chustce, bo się Ciebie bał, żeś jest człowiek srogi, bierzesz czegoś nie położył, aż nież czegoś nie siał. Wtedy mu rzekł, z ust twoich sądzę cię zły sługo. Wiedziałeś, że ja jest człowiek srogi, który biorę, czego mnie położył, aż żnę, czego mnie siał. Przecież żeś wtedy nie dał srebra mego do lichwiarzy, a ja przyszedłszy wziąłbym i je był z lichwą, i rzekł tym, którzy tuż stali, weźmijcie od niego tę grzywnę, a dajcie temu, który ma dziesięć grzywien. I rzekli mu, panie, macie dziesięć grzywien? Zaprawdę powiadam wam, iż wszelkiemu, który ma, będzie dane, a od tego, który nie ma, i to, co ma, będzie od niego odjęte. Ale i nieprzyjacioły moje, którzy nie chcieli, abym królował nad nimi, Przywieźcie tu, a pobijcie przede mną. A to powiedziawszy, szedł w przód, wstępując do Jeruzalemu. I stało się, gdy się przybliżył do Beftagie i Betanii, ku górze, którą zowią oliwną, posłał dwóch z uczniów swoich, mówiąc – Idźcie do miasteczka, który jest przeciwko wam – do którego wszedłszy znajdziecie ośle uwiązane, na którym żaden człowiek nigdy nie siedział. Odwiązawszy je, przywieźcie. A jeśli by was kto spytał, przecież je odwiązujecie, tak mu powiecie, przeto, że go Pan potrzebuje. Odszedłszy wtedy ci, którzy byli posłani, znaleźli, jako im był, powiedział. A gdy oni odwiązywali ono ośle, rzekli panowie jego do nich: Przecz odwiązujecie ośle? A oni powiedzieli: Pan go potrzebuje. I przywiedli je do Jezusa, a włożywszy szaty swoje na ono ośle, wsadzili Jezusa na nie. A gdy on jechał, słali szaty swoje na drodze. A gdy się już przybliżał tam, gdzie się spuszczają z góry oliwnej, poczęło wszystko mnóstwo uczniów, radując się chwalić Boga głosem wielkim ze wszystkich cudów, które widzieli. Mówiąc, błogosławiony Król, który idzie w imieniu Pańskim, pokój na niebie, a chwała na wysokościach. Ale niektórzy z faryzeuszów z onego ludu rzekli do niego, Nauczycielu, zgrom ucznie twoje. A on odpowiadając, rzekł im, Powiadam wam, jeśli by ci milczeli, Wnet kamienie wołać będą. A gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, Płakał nad nim mówiąc, O gdybyś poznało i ty, a zwłaszcza ten to dzień Twój, co jest ku pokojowi Twemu, lecz to teraz zakryte od oczu Twoich. Albowiem przyjdą na Cię dni, gdy Cię otoczą nieprzyjaciele Twoi wałem i oblegną Cię i ścisną Cię zewsząd. I zrównają Cię z ziemią i dzieci Twoje w Tobie, a nie zostawią w Tobie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia Twego. A wszedłszy do kościoła, począł wyganiać te, którzy w nim sprzedawali i kupowali, mówiąc im, napisano, dom mój, dom modlitwy jest, a wyście go uczynili jaskinią zbójców. I uczył na każdy dzień w kościele, Lecz przedniejsi kapłani i nauczeni w piśmie i przedniejsi z ludu szukali go stracić, ale nie znaleźli, co by mu uczynili, albowiem wszystek lud zawieszał się na nim słuchając go.